A poniedziałek, 30 marca minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mariusz Kamiński winny przekroczenia uprawnień przy aferze gruntowej. Jest wyrok warszawskiego sądu. Pół roku swoich rządów podsumuje jutro Ewa Kopacz, ale żadnych dymisji w jej gabinecie nie będzie. Moskwa zmaga się z potężnym wiatrem. a jeszcze dziś rosyjską stolicę czekają śnieżne zamiecie. Były szef CBA Mariusz Kamiński winny nadużycia prawa w sprawie afery gruntowej. Dostał trzy lata więzienia w zawieszeniu. Tak orzekł sąd w Warszawie. Jak mówił sędzia Wojciech Łączewski, podczas działań w 2007 roku przekroczył uprawnienia szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mariusz Kamiński i jego trzech podwładnych mieli stworzyć fikcyjną sprawę odrolnienia ziemi za łapówkę. Będąc funkcjonariuszem publicznym, szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zobowiązanym do działania na podstawie obowiązującego prawa i w granicach prawa, wykorzystując zajmowane stanowisko, działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, przekroczył przyznane mu uprawnienia i nie dopełnił ciążących na nim obowiązków, pomimo braku tak podstaw faktycznych jak i prawnych do przeprowadzenia niektórych wskazanych niżej czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych w celu uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstwa, Trwa ogłaszanie wyroku. Obrona wnosiła o uniewinnienie. Wyrok nie będzie prawomocny. Jak mówił wcześniej Mariusz Kamiński, proces to zemsta ekipy rządzącej za ujawnienie przez niego afery hazardowej. Jest akt oskarżenia przeciwko emerytowanemu generałowi Mieczysławowi B. Wojskowy został przyłapany na początku marca, gdy po pijanemu prowadził samochód. Miał ponad promil w wydychanym powietrzu. Odpowie za kierowanie pod wpływem alkoholu. Mieczysław B. przyznał się i wystąpił o dobrowolne poddanie się karze. Mówi Bogusława Marcinkowska z krakowskiej prokuratury. Jest to kara grzywny oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez okres jednego roku. Zgodziliśmy się na tego rodzaju karę, dlatego jest ten wniosek wraz z aktem oskarżenia skierowany do sądu. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi do dwóch lat więzienia i nawet dziesięć lat pozbawienia prawa jazdy. Okaże dla emerytowanego generała zdecyduje sąd. Dymisji nie będzie, będzie za to lista sukcesów. Pół roku rządów jutro na specjalnej konferencji prasowej podsumuje premier. Ewa Kopacz rozliczy się ze swojego ekspoza, zapowiada rzeczniczka jej gabinetu Małgorzata Kidawa-Błońska. To będzie konferencja po rządzie, bo trawie jest posiedzenie rządu. No i pani premier podsumuje to, co udało jej się zrobić przez te pół roku. Rzeczniczka rządu, pytana o zmiany personalne, odpowiada krótko. Nie, nie, nie, nie. Nie ma żadnego powodu. Rząd został zaprzysiężony we wrześniu zeszłego roku. Ewa Kopacz zastąpiła Donalda Tuska, który został szefem Rady Europejskiej. Po 18 miesiącach negocjacji został już tylko jeden dzień. Jutro upływa ostateczny termin zawarcia porozumienia między światowymi mocarstwami a Iranem w sprawie jego programu atomowego. Rozmowy trwają w szwajcarskiej Lozannie. Słychać tam zarówno komentarze optymistyczne, jak i ostrożne. Na miejscu są negocjatorzy z Iranu i sześciu światowych mocarstw. Gwarancji sukcesu nie ma żadnych, sugerował tymczasem w rozmowie z BBC były amerykański negocjator Robert Einhorn. Najwyraźniej jest już tylko kilka spraw do wynegocjowania, ale te sprawy są trudne, szczególnie jeśli chodzi o stopniowe wycofywanie sankcji wobec Iranu. Żadna ze stron nie chce ustępować. Światowi negocjatorzy chcą, by rząd w Teheranie na co najmniej 10 lat zawiesił kluczowe prace nuklearne, bo obawiają się wyprodukowania w Iranie bomby atomowej. Iran twierdzi, że program jądrowy prowadzony jest w celach pokojowych. Rafał Motryuk, Polskie Radio. Moskiewskie służby ostrzegają mieszkańców przed pogarszającą się pogodą. Od kilkunastu godzin rosyjska stolica zmaga się z wichurami, a wkrótce ma spaść dużo śniegu. Do tej pory wichura uszkodziła ponad 70 dachów, połrywała rynny i parapety, a także powaliła ponad 30 drzew. Władze Moskwy apelują do mieszkańców, aby zabezpieczyli przedmioty znajdujące się na balkonach i nie parkowali aut pod drzewami. Synoptycy ostrzegają, że jeszcze dziś w Moskwie spodziewana jest zamieć śnieżna i gwałtowny spadek temperatury. Taka sytuacja pogodowa ma utrzymać się przez dobę, a później zamiast śniegu przez kilka dni będzie padał deszcz. Rosyjskie media informują o niezwykle trudnych warunkach pogodowych w obwodzie rostowskim. W pobliżu granic z Ukrainą, wiatr przewracał drzewa i zrzucał z drogi samochody. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. nas do końca dnia pochmurno, ale z przejaśnieniami. Wszędzie może przelotnie padać deszcz, a lokalnie nawet zagrzmi miejscami grata, w górach śnieg i do tego porowisty wiatr od 6 do 12 stopni. W nocy i jutro pogoda bez zmian, nad ranem od 0 do 3 stopni, a w ciągu dnia w Augustowie 4 stopnie, w Warszawie 8, we Wrocławiu 9, w Rzeszowie 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.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 Niesamowita, przygotowana z wielką starannością, wędzona bukowo-olchowym dymem, oryginalnie przeprawiona, doskonała, wielkanocna szynka.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 Rano pracowało mi się świetnie, a teraz jestem totalnie wypompowana. Jak zwykle w środku dnia brakuje mi energii. Dlaczego? Minęła 14. Jak pokazują badania, godzina kryzysu sił. By przełamać zmęczenie powstał Actibion Energia. Codziennie po 14 zastosuj Actibion Energia i będziesz aktywny do końca dnia. Bo suplement diety Actibion Energia to żeńszeń, guarana, zielona herbata, minerały. Składniki, które postawią cię na nogi. Actibion Energia. Twoja codzienna porcja energii.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 simply clever żegnamy reklamy trójka Program trzeci Polskiego Radia. Osiem i pół minuty po godzinie czternastej. Artur Andrus. Witam Państwa razem z Zofią Kruszewską i Dariuszem Pierogiem. Zaraz zaczynamy Akademię Rozrywki. Będą oczywiście skecze, monologi, piosenki, będzie powtórka z rozrywki. No, ale dla wielu pewnie spośród naszych słuchaczy ważna informacja jest taka, że dzisiaj podsumowanie, rozwiązanie naszego wakacyjnego, właściwie chciałem powiedzieć wakacyjnego, ale chyba chodzi o wiosenny bardziej. O wiosennego konkursu samochód na zawierz. Będziemy rozdawać główną nagrodę. Dowiedzą się Państwo, kto tę główną nagrodę w naszym konkursie otrzyma. Zatem jeśli ktoś brał udział, może niech weźmie tę kartkę z zapisanymi wierszami, bo może to właśnie do kogoś z Państwa, na pewno do kogoś z Państwa zadzwonimy, ale to może do Pana albo do Pani i poprosimy o ten wiersz i porozmawiamy sobie chwilę na antenie, informując o tym, że to właśnie Pani albo Pan otrzymują tę główną nagrodę. No, Będą również takie e, utwory ostrzegające przed wiosną, proszę Państwa, bo od jakiegoś czasu prowadzimy taką akcję przygotowywania do wiosny, ale zanim taka pierwsza ostrzegawcza piosenka zabrzmi na naszej antenie, to jeszcze kącik sensacji. Państwo słyszeli chwilę temu w serwisie informacyjnym głównie wiadomości e, sądów. No to i my też coś sensacyjnego mamy na początek. Kompania satyryczna M3. Akademia Rozrywki Dajne akta kompanii M3. Przed sądem rodzinnym Witace toczy się rozprawa rozwodowa z powództwa Penelope P. przeciw mężowi Odyseuszowi P., właścicielowi miejscowej plantacji drzew oliwkowych, prezesowi wytwórni Oliwy Ores i współwłaścicielowi luksusowego hotelu Odyseja. Żona oskarżyła Odyseusza P. o uchylanie się od obowiązków małżeńskich, unikanie płacenia alimentów oraz roztrwonienie wspólnoty majątkowej w trakcie imprezy o charakterze rozrywkowym trwającej około 20 lat. Wspomniana balanga przez pierwsze 10 lat odbywała się w zajeździe Parys pod Troją, doprowadzając to miasto do ruiny, a następnie pozwany przeniósł zabawę na teren basenu Morze Śródziemne, gdyż, jak się okazało, swój basen oskarżony wcześniej zastawił. Oświadczenie obrony spisane przez skrybę Aksjosa Z, zwanego Homerem, wykazujące, iż w pierwszej dziesięciolatce i pozwany brał udział w wojnie, sąd odrzucił, udowodniając, iż oskarżony zajmował się sztuką, dowód koń trojański, oraz sportem dowód rydwan wyścigowy Agos 300 ZX Cabrio. Odyseusz zeznał, iż przez całą drugą dziesięciolatkę próbował wrócić do domu, ale los go wodził po nieznanym. Los zeznał, iż w omawianym okresie był ślepy i nie mógł wodzić po nieznanym. Nieznany zapewnił, iż z pozwanym nic go nie łączy. Tajne akta kompanii M3 Jako, że ma w szczególności Jako, że pewien gość na mnie leci Zaśpiewam o pierwszej miłości Nie słał mi kwiatów, wierszy nie pisał A i tak go kochała. Mi wystarczyło, że jak się przysiadł Rzekł do mnie Napij się mała Normalnie tak do mnie powiedział na początku to chciałam odmówić, bo myślę sobie, jak to tak w parku, na ławce, wino, z, w końcu z obcym mężczyzną. Ale z drugiej strony to sobie myślę, a co mi szkodzi? A może to początek jakiejś pięknej znajomości? A może z tego się zrodzi jakieś gorące uczucie? I jeszcze sobie pomyślałam, że jak mu odmówię, to mu jednak będzie przykro. To wymyśliłam, że wezmę łyka, a potem zobaczymy. Szanowny panie, ja mam wrażenie, my się chyba nie znamy. On na to... Sorry, ja jestem Zenek. To co, może się pokochamy? O kurcze, ale mam farta! Pierwszy raz spotykam faceta, on już mi się chce oświadczyć. I języki obce zna. Zaimponował mi. No to sobie myślę, trochę taka dziwna ta sytuacja, nie? Ale nie ma kwiatów, no jak to tak, facet chce się oświadczyć i nie ma kwiatów? Ale z drugiej strony sobie myślę, no, z pustymi rękoma nie przyszedł, wino ma. Miał. To co, mam się z nim hajtnąć? Jak myślicie dziewczyny? Brać go na warsztat? A jak się okaże, że to jakaś niezgodność charakterów, albo że to jakiś raptus, albo podrywacz? No, to są poważne rozterki. Potem przysunął się bliżej trochę i mnie przyciągnął ku sobie. A gdy spytałam go, czy mnie kocha, odrzekł, O co ja robię? Nie mówię, to teraz też my musimy być na zawsze razem. Bo wiecie, to tak jest, że czasami ktoś szuka swojej miłości przez całe życie, a inni, tacy jak ja, szast pras nie wiadomo, kiedy sami znajdują. Ta nasza miłość w platanu w cieniu trwała prawie godzinę, a gdy spytałam, czy się ożeni, rzekł, sorry, mam już rodzinę. Jakie wyznanie to usłyszała w naszym języku i obcym, to zaraz w zemku się odkochałam, no i użyłam przemocy. Normalnie tym wyznaniem, to on zabił całą naszą miłość. No, to, że zna języki obce, to dobrze. No, ale to, że ma żonę, to niedobrze. Bo no, co on sam że my w Trojala będziemy mieszkać? No, tu się zdenerwowałam i go uderzyłam. Prawda, że nie mocno, ale prawda też, że torbą. A tam zupełnie zapomniałam drewniaki od szewca niosła. Ale mówię mu, przepraszam. No, on, że mogłam go zabić i takie tam bzdury. Gdy obolałą, szczękę dotykał, bełkotał z bladością bladą, Że różne baby w życiu spotykał, Lecz pierwszy raz taką głupią. Jeśli ma płynąć z pioski nauka I morał wysnuć chcesz z wiersza, To kiedy słyszysz, żeś jest tą drugą, Zadbaj, byś była pierwsza. Zadbaj, byś była pierwsza. Na ryneczek, po pomidorki, szybciutko pierwsza, potem po bułeczki, świeże mleczko, do autobusu kupujesz bilecik na pierwszym siedzeniu, zaraz za kierowcą. Zawsze pierwsza, pamiętaj, pierwsza. Zaraz po mnie, ale pierwsza. Piosenka Ostrzegawcza, wiosenna piosenka Kabaret Ciach. Ja mam dla Państwa zaproszenie na wiosenne spotkanie z Kabaretem Ciach. Jeśli ktoś dzisiaj jest w Zielonej Górze, bo na przykład tam mieszka i dlatego jest, albo przyjeżdża do Zielonej Góry, to o godzinie 20 w Piwnicy Artystycznej Kawon odbędzie się premiera nowego programu Kabaretu Ciach. Jeśli ktoś ma ochotę wybrać się na zaproszenie Akademii Rozrywki, proszę w tej sprawie dzwonić. 22 i 7 trójek. A teraz, proszę Państwa, zbliża się już Zbliża się rozwiązanie naszego konkursu, zbliża się finał naszego wielkiego konkursu. Sponsorem nagrody samochodu Mercedes jest firma CX80, producent preparatu wielofunkcyjnego CX80 www.cx80.pl. No i w imieniu wszystkich zaangażowanych w ten konkurs chciałem Państwu serdecznie podziękować za dwutygodniową zabawę. Naprawdę byliśmy pod wrażeniem tego, jak Państwo piszą, co Państwo piszą, a zadanie nie było łatwe, bo przypominam, codziennie w Akademii Rozrywki prezentowaliśmy wyjęty jakiś fragment z odcinka fachowców, fachowców Jonasza Szakowty i Stefana Friedmana. To była pierwsza linijka, do której trzeba było dopisać trzy następne. No i przypomnę, od czego Państwo musieli Zaczynać. Jakie były te pierwsze linijki e, wierszy, które państwo e, mieli napisać? E, zaczęło się od co tam słychać w potylicy. Potem było pa, parametr mutra brama putra. Potem raszplą przejechać po szwach. To nie każdy by sobie poradził naprawdę z takimi wierszami. Jak to co bar pod ryjem. Owacją nie było początku. Za słabe, napi za słabe napięcie w rurach jest. W pionie rura korozja zżarła i kręć sobie te gwinciki. Bardzo dziękujemy za wszystkie wiersze, które przyszły. Niestety nie mamy dla wszystkich państwa Mercedesów. Może przyjdą takie czasy, że kiedyś każdy uczestnik konkursu radiowego będzie otrzymywał e, główną nagrodę. Obyśmy doczekali. Tymczasem e, serdecznie chciałem podziękować sponsorowi również za to, że podgrzał atmosferę e, tej rywalizacji w ten sposób, fundując tak cenną nagrodę. No i kto otrzyma, zaraz się państwo dowiedzą. Ale skoro od dwóch tygodni towarzyszy jeżeli nam fachowcy w tych naszych konkursowych zabawach, to niech jeszcze raz przed rozwiązaniem konkursu potowarzyszą. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z Jonaszem Koftą i Stefanem Friedmanem. Bardzo wiosenne, bardzo poetyckie, a właśnie to był wiosenny i poetycki konkurs. Konkurs wierszy o e, wiosennych porządkach. E, zaraz potem jeszcze Stefan Friedman, który, to już mogę powiedzieć, był przewodniczącym e, jury naszego konkursowego. Zaśpiewa piosenkę, a potem się dowiemy, kto otrzymuje. Główną nagrodę. Kto to? Fachowcy przez cały kraj. Idziemy dwaj, czy słońce, czy śnieżek, czy złota. Potrzebna jest, czy chce ktoś, czy nie, w pionie usług fachowa robota. Czy to sens ma, bądź że ten świat z kiepskiego zrobiony surowca. Bo dobry Bóg już zrobił co mógł. Teraz trzeba zawołać fachowca. Bóg już To co bo... Bóg... Słuchaj, panie majster! Podaj mi flach cęgi! A co majster chce zrobić? Zadrażnić instalację. Panie majster, to może być niebezpieczne. Eh, kochany, dla fachowca nie ma niebezpieczeństwa. Jak rozsądnie to jest skalkulowane. Mówię o, ry o ryzyku, rozumiesz? To je... Nie, nie! Jezu! Nic się majstrowi nie stało? Nic. No Nic. Nic, co ludzkie, nie jest mi obce. Co takiego? Panie majster, co panu? Nie nuć, docent, nie nuć. Lepiej zobacz, jaki piękny jest obtaczający nasz świat. Jak piękny. W całym swoim majestacie. Wiosna, wiosna. Rados. Panie majster, nic się panu nie stało, bo mnie się wydawało, że z tej drabiny to jakoś tak pan dziwnie głową na dół leciał. Przyciąganie Panie... ziemne. La, la, la, la. Jeśli pada deszcz. La, la, la. Trochę mnie głowa boli. Nie da się ukryć. Ale widzisz, ból proszę ciebie uszlachetnia. Panie majster, ja bym, la, la, la. Ja bym nie chciał być źle zrozumiany, ale może by się majster A... trochę piwka napił. Piw? Nie, nie, nie. Wody mi daj. Oh. Wody źródlanej mi daj. Już, już lecę. Życie człowieka to jest okres przejściowy między, między punkt w krzywej przestrzeni. Człowiek rozmazany jest jak szuwaks pomiędzy wczoraj a jutro. Kwowadis, homo. Co ja mówię? Zapytuję się osobiście podczas golenia i nie mam czasu czekać na odpowiedź. Dlaczego? Dlatego. Następny proszę. A jednak są chwile, kiedy czuję w sobie siebie osobiście. I wtedy, wtedy samoświadomie firmuje swoją osobowość, co ja mówię. Imieniem swoim firmuje, nazwiskiem swoim firmuje. Spojrzeniem swoim Wspomnieniem moim Tej pierwszej cudnej babeczki Której sprzyjałem na imieninach Maruchy Waltance Działkowej podczas kwietnienia jabłoni Kwiatem, który obsypał nasz Białym śniegiem szczęścia I czuję wtedy moje życie pełne jest I że to nieodgadnięte przeznaczenie Podpiłowało mnie szczebel cholera drabiny Abym odzyskał kontaktowanie z ziemią Która jest matką Wszystkich ludzi Co ja mówię? Jest woda Źródłowa nie, zanieczyszczona chemikalnymi produktami cywilizacji. Y docent. Panie majster schdyrani. O, e, wylej to docent. Wylej też żyburę. Tylko nie na kwiatki, nie, bo uświerkną. Pan majster Ech. ma pragnienie. No, poczekam na deszcz, tak. Wszech przeczyszczający. Panie majster. Co ja mówię? Panie majster, pan jest chory. Chodźmy. Nie, nie mów tak, Chodźmy nie mów tak, Chodźmy. tak, docent, nie mów, nie mów. przecież nie widzisz, że życie nasze to same nienomalie. Co w nas jest naturalne? No puść, puść pa, pan, moją Panie rękę, majster, pan jako fachowiec musi zdawać sobie sprawę, że człowiek podporządkował la, la, la, la. sobie co prawda środowisko, ale musi za to zapłacić cenę. Nie, nie, nie, nie, nie, docen, nie musi. Chce. Jak chce, to ma. Jak ma, to mu za mało. To chce więcej. Jak ma więcej, to chce jeszcze więcej. Jak ma jeszcze więcej, to ma więcej od innych. I innemu mu zazdroszczą i się boi. że jak się docen boi, drugą się boi. To jego co może uspokoić? No, docent, co ja mówię? Tylko sztuka i kultura, docent. Docent, chodź, chodź, pójdziemy do fizharmonii się pomodlić. Docent. Panie majster, realnie spójrzmy na sprawę. Sakralna funkcja sztuki, panie majster, jest koncepcją przestarzałą. Obecnie przeważają formy ludyczne, Rozrywkowe z sekcją rytmiczną, dające odprężenie, pogodę ducha. Docent, docent! Ja nie chcę, ja nie chcę. Ja, ja, ja czuję, że ja baranieję. Ja chcę płakać. Ja chcę być lepszy. Ja chcę po prostu to jakoś naturalnie przeżywać. To są wszystko nienomalie. Panie to... majster, pifo jest naturalne. a ty nie bujasz docent. Jest to naturalny produkt fermentacji alkoholowej wywołany przez żywe organizmy. Bakterie, enzymy i tak dalej. Nie ma w tym nic sztucznego, panie majster. In piwo caritas, jak mawiali starożytni. Wiesz co? Ty wiesz co? Ty wiesz co, że ja bym się napił w takim razie? O! Panie majster, bardzo dawaj, się cieszę. Bo znalazł pan jednak taki a rozsądny kompromis między apolińską a dionizyjską koncepcją. Oj, nie wygłupia ty, się dosyć tymi słowami do mnie. Co ty? Dawaj, dawaj, duże piwo! Z Januszkiem nie dawaj O widzisz, to mnie życie uratuje chyba. Chodź docen, chodź Będziemy tańczyć jeszcze Jeszcze jedno lato W dalekiej Anglii Był taki zwyczaj Że król posiadał chłopca do bicia Bicie młodzieży Szum wywołuje Więc się należy Posłużyć wujem I bęc buja w czoło już jest wesoło, będz ja w czoło, bo to jest twój będz ja w czoło i śmiech po koło, bój się nie gniewa, bój jest swój. Jajeczka mole, nietknięte leżą, coś się przy stole robi nieświeżą. Cisza zagłusza, rozmowa pryska, co robi dusza towarzystwa. I bądź boja w czoło. już jest wesoło, bądź boja w czoło, bo to jest bój bądź boja w czoło i śmiech wokoło, bój się nie gniewa, bój jest swój Gdy biją wuja, to wój nie bije, odpowiedź prosta, wój z tego żyje Wój nie oddaje, bo nie ma za co są takie kraje, gdzie za to płacą. Gdyby nie wuja, pewna część działa. Byłaby chruja, krew by się lała. Nudno by było, poso i goło. Gdyby nie wuja, myślące czoło zwoja w czoło, już jest wesoło, zwoja w czoło, bo to jest twój, zwoja w czoło i śmiech około, bój się nie gniewa, bój się nie gniewa, bój się nie gniewa, bój jest twój. Stefan Friedman, to nie jest nasza propozycja na wiosenną rozrywkę, żeby wuja w czoło, tylko piosenka sprzed wielu lat, którą zaśpiewał przewodniczący naszego jury w naszym konkursie Samochód za wiersz. No i proszę państwa, zbliżamy się do tego momentu, kiedy wszystko stanie się jasne. Może niech teraz Stefan Friedman powie kilka słów o zwycięskim wierszu. Ze wszystkich tych propozycji twórczych ja zwróciłem uwagę od razu na ten wierszyk, ponieważ był mi najbliższy w filozofii tych dialogów majstra i docenta. Nie wiem, który z nich by to napisał. Może do spółki jeden kawałek, drugi kawałek wypłynęłoby razem to dzieło. W każdym razie jest tam ujęta cała filozofia życia i pracy. Pracy, która nie zawsze jest robotą, jak i robota, która nie jest zawsze pracą. I chyba to jest tam ujęte. Gratuluję. Tak to jest powiedziane ładnie, że jeszcze nie wiadomo, o jaki wiersz, o który wiersz chodzi. No to teraz, proszę Państwa, oficjalne ogłoszenie werdyktu. Po wcale nieburzliwej naradzie, dyskusjach, które były tylko dyskusjami artystycznymi, postanowiliśmy przyznać pierwszą nagrodę, główną nagrodę, wspaniałą nagrodę. Szkoda, że to nie ja napisałem. Też bym chciał mieć taką nagrodę. Wygrała osoba, pci męskiej prawdopodobnie, która opisała się taką twórczością Za słabe napięcie w rurach jest i nie ma prądu w kranie Prawdziwy facet wie jak fachowo stłumić w zarodku sprzątanie No chyba się zgadzam z tym i komisja się i jury zgodziło, może dlatego, że było bardzo męskie Panie Michale, dzień dobry Dzień dobry, witam serdecznie. Jest pan tam, po drugiej stronie jest pan, bo pana słyszę. Roz... Rozpoznał pan swój wiersz? Rozpoznałem. A miał pan już jakieś plany wyjazdowe na wiosnę? Mam kilka planów wyjazdowych, no ale teraz one będą... No, jeszcze dodatkowo no, upięknione. No bo wie pan, że pan pojedzie już prawdopodobnie w te wiosnę, no nie prawdopodobnie, tylko na pewno pojedzie pan Mercedesem. No jest, jest to po prostu coś niesłychanego i, i, i nawet nie wiem co powiedzieć. Po prostu się w ogóle nie spodziewałem i... i, i... Mercedes klasy A o wartości 120 tysięcy złotych brutto. Wysłał pan kilka wierszy, czy ten jeden tylko? Kilka, kilka. Aha. No to ten jeden jury, w którym zasiadali Stefan Friedman, Andrzej Zakrzewski i Jerzy Sosnowski, szczególnie e, przypadł do gustu. No to cóż ja mogę powiedzieć? Gratuluję panu serdecznie. Bardzo dziękuję, bardzo serdecznie dziękuję i, i pozdrawiam całą tytkę, pana Stefana Friedmana. Oczywiście pozdrawiam pana, panie Arturze, ten panien na całą Całą redakcję i całą trójkę od, od siebie, od mojej rodziny. Bo bardzo serdecznie pozdrawiam. Bardzo dziękujemy. Wie pan, ja się przed ogłoszeniem tego werdyktu, bo nieczęsto mi się zdarza wręczać Mercedesy na antenie, to nasłuchałem się, jak koledzy to robią w innych stacjach i zazwyczaj zauważyłem, że tam jest takie oczekiwanie na jakąś eksplozję radości po drugiej stronie, a ja sobie pomyślałem, że to jest niesprawiedliwe, że dlaczego człowiek, który jest zestresowany tą sytuacją, ma się tak bardzo cieszyć. No naprawdę jestem zestresowany. I wie tym. pan, że ja pomyślałem, że to ja Pana wyręczę, że to prezenter <gry> powinien się... Hey, to, to razem to zróbmy. Tak? tak jest. No to jeszcze raz serdecznie Panu gratuluję. Bardzo dziękuję. Za słabe napięcie w rurach jest i nie ma prądu w kranie. Prawdziwy facet wie, jak fachowo stłumić w zarodku sprzątanie. To był wiersz Pana Michała Złodzi i za ten wiersz Pan otrzymuje główną nagrodę. Dziękuję jeszcze raz i miłej jazdy. miłej jazdy. Bardzo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Do, Do usłyszenia. Sponsorem nagrody samochodu Mercedes jest firma CX-80, producent preparatu wielofunkcyjnego CX-80, www.cx80.pl. Nie wiem, czy ta główna nagroda, chociaż na pewno bardzo cenna, jest pełnią szczęścia dla pana Michała, to życzymy do tej nagrody absolutnie pełni szczęścia. Taki tytuł też nosi piosenka, którą śpiewa teraz Jarek Wasik. Piosenka, do której tekst napisał drugi z fachowców, czyli Jonasz Kowta. Bardzo proszę. Szczęścia nie brakuje nam Poza rozdrojsem nic kochanie Kupię go w częściach, potem złożę sam Bo to wypada znacznie taniej Tak niewiele trzeba jakaś mała rzek z własnym jachtem na Hawaje Przebacz miła, przebacz, tak niewiele chcę Jestem skromniejszy niż się zdaje to pełni szczęścia nie brakuje nam, nic chociaż są niebrzydkie Nam zaraz złote klamki, Umiar przede wszystkim pościągi smak. To właśnie czyni światło. Jarek Wasik, pełnia szczęścia. Nasz konkurs samochód za wiersz został zakończony. Szczęśliwym y, posiadaczem, zdobywcą Mercedesa został pan Michał e, Złodzi. Ale państwo nie muszą kończyć. Jeżeli e, państwa poniosło wpisanie wiosennych wierszy, proszę nadal pisać wiersze zaczynające się od słów parametr mutra brama putra na przykład i rozsyłać je swoim znajomym SMS-ami. A być może nam się za jakiś czas zdarzy kolejny konkurs literacki, za który y, znowu jakąś cenną nagrodę państwu przyznamy. Teraz nagroda dla wszystkich, czyli powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki przygotowana jak zwykle przez Andrzeja Zakrzewskiego. Na początek proponujemy monolog Jacka Marii Hochenze w wykonaniu Andrzeja Fedorowicza. Później piosenka kabaretu Tei z Mutasy Mazgaje. Następnie rozmówki Tadeusza Rosa z Piotrem Frączewskim, a zakończymy powtórkę z rozrywki tangiem dla dwóch piosenką Andrzeja Brzeskiego. Halo? Halo? Jeśli chcesz coś powiedzieć, jeśli w ogóle masz coś do powiedzenia, jeśli chcesz się podzielić z radiosłuchaczami, zadzwoń do nas, zadzwoń do nas, zadzwoń do nas! Nasz redakcyjny telefon czeka, radio kanał dla ciebie. Zadzwoń. No. Dzwoń! Słucham, radiokanał. Oglądam, proszę pana, to wszystko i wiem, co się dzieje. Bo jest zadłużenie na ten przykład, prawda? Rząd ma deficyt budżetowy. No więc ten przepis w sprawie zajmowania poborów dotyczyć będzie wszystkich urzędników. I jeżeli jest deficyt skarbu, to urzędników skarbowych dotyczy, na mój rozum. I komorników, tak jest. Trzeba, proszę pana, wejść na pobory komorników i je zabezpieczyć dla skarbu państwa, bo jest zadłużony. Zadłużony, proszę pana, kosztem spłaty długów, które państwo zrobiło sobie przez reformowanie reformy zdrowia. Nie, ja tego przepisu w sprawie zajmowania poborów nie wymyśliłem, bo to jest to samo prawo, co to od szpitala. No, no, że komornik za długi szpitala Może zająć strzykawki i pensję pielęgniarką Więcej panu powiem On może zająć łóżko i basen A nawet go wynieść Ktoś przecież musi wynosić baseny, prawda? Więc jeżeli najpierw wyniosą salowe To ktoś za nim musi tę robotę robić No, chorych? O kurcze, i co? Żądać okupu? Kurczę na grylu, to jest rozwiązanie Aha, a Urząd Skarbowy zabezpiecza chorych na poczet długów całej służby zdrowia Normalnie bierze i ich zabezpiecza? Może ich zabrać sobie na ten przykład? Ale też może, tylko obkleić ich taśmą trzeba Opieczętowaną pieczęcią u, u, urzędu I wtedy może być problem z karmieniem Ktoś musi ich karmić. Zakładnik zawsze musi być karmiony. Tak, Rozumiem, rozumiem. Chorych zabiera komornik i musi ich karmić ze swoich poborów zabezpieczonych uprzednio na poczet długu dziury budżetowej. Tak jest. I bilans wychodzi na zero. Chorych ubywa natychmiast. Szpitale się oddłużają kosztem komorników, wzrasta optymizm podatników, nastroje społeczne również idą w górę, a tym samym zdrowie narodu się poprawia. Kurcze na grylu, genialne Że też od razu tam w rządzie Ci dwaj ministrowie na to nie wpadli I premier też na to nie wpadł Wszystko jedno, który Ten od podatków powinien wpaść pierwszy Nie wszystko stracone jeszcze, proszę pana On może nas y, słyszeć Może nas, nas słyszeć i może zrozumieć I zrobić ustawę, która nas wszystkich wreszcie zadowoli Tak jest, do widzenia panu E, trochę optymizmu każdemu się przyda. A najgorzej, jak się na coś wpadnie i się poślizgnie. Opowieść moja żywo przypomina historię dawny, romantyczny czas. Jechała sobie piękna... Coś się z narodem dzieje Niedobrego Nie ma za grosz poczucia humoru Ludowego Ja was widziałem O świcie w tramwaju Bo powracałem Luźno sobie z balu. Zawsze myślałem, że rano w tych tramwajach Jest wesoluśko, że radość was upaja A tu garbary, szare mary, tu obole zdrój Dlaczego, ludu ty mój? To wycie syren i ranny bicie dzwonów To najpiękniejsze odgłosy tego domu Przez osiem godzin wylegania w tych pierzynach już dość Więc skąd ta poranna złość? Tym bardziej, że za oknami świta Widać, że rozkwita Rosną domy z prawej, z lewej będą też Przecie to jest nasza, ma A wy się tak to trzecie że Przez chwilę myślałem Może coś się stało Ale to by nasze polskie radio Dawno już podało Pisałaby prasa we wszystkich gazetach Na pierwszych stronicach No bo jakaś z tego byłaby. I tak podniecony Już nie wytrzymałem Razem z motorniczym kumplem z partyzantki Tramwaj zatrzymałem I jak ten natchniony Poeta Horacy Zawołałem Ludzie, kochani coś się tacy smutni? Przecież jedziecie do pracy? Patrzcie, za oknami świta, widać się rozkwita, rosną domy. raz dwa. Cztery. Nie, nie, nie, nie. nie. Za dokładnie. Ech, a pan spyta jeszcze raz. Ech, dwa razy, dwa. Z, Ech, dobrze. No, fronczewski. No, raz. A co ta tak syczy? A te To przestało No, wiedzie pan, no pan, panie Pietrusiu, czy ja mogę pana o coś zapytać? Ale o co? O co? No, o to, czy mogę pana o coś zapytać? Może. Może. No, to świetnie. I, czy mogę pana o coś zapytać? To już pan pytał, następne pytanie. Ale pan mi na nie, nie odpowiedział. No to proszę, niech pan pyta. I, pytałem, czy mogę pana o coś zapytać. Może pan. No to pytam, czy mogę pana o coś zapytać? Pamiętadził mnie, szlak za chwilę trafi, cholera, jasne. O co panu chodzi? No chodzi mi o to, że chciałem pana zapytać, czy mogę pana o coś zapytać. Może. No, no, no, widzi pan, o, o to mi właśnie od początku chodziło. O co? No, czy mogę pana o coś zapytać? Przecież powiedziałem panu, że pan może. A, to świetnie. No, co świetnie? Świetnie, że pan powiedział. Co, co powiedział? Że mogę pana o coś zapytać. Kolera, jasne. No, to niech pan wreszcie pyta, No, dziękuję, panie. dziękuję. Więc y, pytam, czy mogę pana o coś zapytać. Jasne, że pan może. No, o. To jest właśnie to, o co mi szło. O co? E, o to, żeby pan mi odpowiedział na pytanie, czy mogę pana o co zapytać. A ja panu nie odpowiedziałem? E, jasne, że pan odpowiedział. No to dobrze. No tak. bardzo dobrze. I teraz mogę pana wreszcie o to zapytać. Świetnie. Tylko zapomniałem o co. Co o co? O co pan chciał mnie zapytać? A! Aha! Chciałem pana zapytać o to, czy... Mógłbym pana o coś zapytać. Aha, no tak. Tak, a, tak, no, tak, tak, tak, prawda. No niech pan pyta. No dziękuję, dziękuję bardzo. Ale ja nie mam zamiaru powtarzać w kółko tego pytania. Jakiego pytania? No tego, czy mogę pana o coś zapytać. No jasne w kółko byłoby w no, Najlepiej spytać raz. Absolutnie wiesz? się z no, panem ja... zgadzam, tylko raz. No ja ani o jeden raz więcej. Bo wiemy? inaczej bym wyszedł no, na głupka. No, gdy, gdyby co? Gdybym pana zapytał któryś raz, czy mogę pana o coś zapytać. No wiesz, że pan ma zdecydowany! No, głupka, no panie. No, no też mi się tak wydaje. No, no pan! Dlatego zauważył pan, że spytałem pana tylko raz i potem już ani rum. Tak. Wcale nie. Pan pytał kilka razy. No tak, ale tylko dlatego, że pan mi nie odpowiedział. Na co? No, no na to, czy mogę pana o co zapytać. Ja panu nie odpowiedziałem? No jasne, że nie. No to teraz panu odpowiem. Odpowie pan, jak panu zadam pytanie. No to niech pan zada. I Kiedy mi się właśnie odechciało. Bulba. Aha. A Bulba. Gdzie z kumplem dziś pójdziemy? Kiedy już nie ma kameralnej A w radio znów Renata Przemył Unyńską nas pędziła chandrę I co my z kumplem dziś zrobimy Bez z i Maklaka We mgle jesiennej się zgubimy Na jakiejś ławce Karmiąc ptaki i idziemy z kumplem, gdy śnieg spadnie, pogawędzimy nad kufelkiem o tej Warszawie niby ładnej, a od środka nie zupełnie. A gdy już kąt znajdziemy własny, czy nam się włączy do rozmowy gość, co nie czytał markach łaski, leczki zakupił. I Bo nie ma gdzie wypić i posiedzieć, nie ma gdzie. To nie dla nas dzisiaj tango grają, nie. Nie ma gdzie wypić i posiedzieć, nie ma krzewierańców, pełna scena. Dla nas sławka tylko ta węgle, węgle. Bo jak tu setę strzelić w barze. Gdy długi asio nam nie leży i pręży się na kontuarze Chuda panienka bez ocierzy, jak my zagłuszyć skumplem mamy Nasze warszawskie siwe troski, bez schabowego w ciepłej bramie Na rogu wrzeskiej i ząbkowskiej nie gdzie wypić i posiedzieć, nie ma gdzie, To nie dla nas dzisiaj tango grają, nie ma gdzie wypić i posiedzieć, nie ma przebierająców pełna scena, bo nawet jeśli jakieś tango grają znów, to przecież ono jest dla dwojga, nie dla dwóch. A dla kumpli, których życie gniecie Nie ma miejsca przy bufecie Tylko ławka i księżyca nie ma, nie ma gdzie wypić i posiedzieć Nie ma gdzie, to nie dla nas dzisiaj Tango grają, nie Nie ma gdzie wypić i posiedzieć Nie ma przebierańców, pełna scena Dla nas ławka tylko ta Węgle, węgle Tak się zakończyła piosenka Andrzeja Brzeskiego i tak się zakończyła powtórka z rozrywki. Za 13 minut, godzina 15, za 13 minut usłyszą Państwo na naszej antenie poważne wiadomości, a teraz już Państwo usłyszą niepoważne, wymyślone przez Łukasza Szweda. Miał, miał. Dzieci do lat czterech oraz osoby, które przekroczyły 75. rok życia będą musiały chodzić w kaskach w miejscach publicznych. Władze mają nadzieję, że to rozwiązanie znacząco wpłynie na bezpieczeństwo oraz pozwoli, zwłaszcza seniorom, rozwijać większe prędkości bez ryzyka poważniejszych obrażeń, a co za tym idzie rozładować korki w parkach i na placach zabaw, gdzie te dwie grupy wiekowe rywalizują o terytorium. Miau, miau. Wchodzą w życie nowe regulacje dotyczące liczby gości na rodzinnych imprezach. I tak na imieniny ciocia może zaprosić do 15 osób. Urodziny dziecka to 20 gości, w tym rówieśnicy i opiekunowie. Na stypie może być do 50 żałobników, a na weselu do 120 weselników. Każda osoba więcej będzie opodatkowana i musi zostać zgłoszona na tydzień wcześniej do lokalnego urzędu, który ma dwa tygodnie na wydanie odpowiedniej zgody. Osoby, które nie zastosują się do rozporządzenia, zostaną pobite wraz z nadliczbowymi gośćmi przez nieznanych sprawców. Miał, miał! Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadza kary dla pacjentów, którzy nie dożyją do terminu wizyty u lekarza i nie zawiadomią o tym odpowiednich organów. Coraz więcej pacjentów beztrosko umiera, przez co nie stawia się na wizytę, co z kolei blokuje dostęp do usług medycznych żywym pacjentom, co prawdopodobnie jest przyczyną problemów w służbie zdrowia. Dlatego w przypadku niepowiadomienia odpowiednich organów o swojej śmierci osoby takie stracą ubezpieczenie zdrowotne i prawo do darmowych posiłków. W tym roku znacząco wzrosło bezrobocie wśród przestępców. Ponad 20% złodziei pozostaje bez pracy. Nie lepiej jest wśród bandytów, co czwarty z nich nie napadł na nikogo w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Zajęcia nie ma też co trzeci sutener, co dziwi, ponieważ wzrosła liczba osób żyjących z nierządu. Najlepiej wygląda sytuacja naciągaczy, malwersantów, łapówkarzy i osób zajmujących się wyłudzaniem na tak zwanego wnuczka. Miau, miau serwis przygotowany przez Łukasza Szweda już prawie na zakończenie poniedziałkowego wydania Akademii Rozrywki a już całkiem na zakończenie wrócimy do wątku, który pojawił nam się na początku o proszę, jednak wiosną się rymuje wątku na początku, mianowicie w piosence wiosennej kabaretu Ciach pojawiła się taka oto powieść o tym, że ktoś kogoś spotyka wiosną na ławce i okazuje się, że ten ma już kogoś, no i ten wątek zostanie teraz rozwinięty, najpierw w wierszu Maurycego Polaskiego z kabaretu pod a potem odpowiedź na takie oto zdarzenie w piosence śpiewanej przez Ewę Cichocką z kabaretu Czerwony Tulipan. Bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia jutro kilka minut po czternastej. Kocham Panią, tajemnicza jakaś siła, serce me nieogarnione. Kocham Panią moja miła, ale także kocham żonę. Po miłosnej poniewierce tylko ty i żadna ona ofiarowałbym ci serce. Pół, bo drugie pół ma żona. Biada, biada, moja wina, ból mą duszę jak nóż przeciął. Prócz was dwóch wszak jest Alina. Dam ci serca jedną trzecią. Miłość będzie nas unosić Jak wiatr piórko względnie kartkę Zapomniałem o Antości. Przyjmiesz miła serca ćwiartkę? Dusz stęsknionych gra suita Ustal ku pani ustom Jeszcze Hania i Judyta Zabierz serca jedną szóstą Nie? Na zawsze cię utracę? Jedną prawdę znam po tobie. Wielką cenę płaci facet, gdy jest szczery względem kobiet. z Week, a może raczej z Ty T nad filiżanką, której spędziłam dwa ponure dni czekałam na ciebie i miałam nadzieję mniejsza z tym teraz wszystko dym wszystko dym Czekałam na ciebie i miałam nadzieję, mniejsza z tym, teraz wszystko dym. Teraz trzeba postanowić, jak, jak to zrobić. Teraz trzeba. Żebyś był przez tych kilka chwil Przez tych kilka nocy pragnę czuć twój dotyk Przez tych kilka nocy pragnę czuć twój dotyk A potem znowu, znowu będziesz tę miłość wpędzał do probu. Że wszystko zrobisz, by ją dobić. Więc po głębokim namyśle, jednak chyba ci wyślę ten milczący list. Za te noce, których mogły być tysiące, a było tylko kilka. Masz następna Za smak twych bark, za dotyku Sztuczny jedwab, jeszcze jedna No to cześć! Autopromocja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 Na Borowiecka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pomysł na pyszny deser. Od poniedziałku w Kauflandzie. Watelek Prince Polo XXL 99 groszy. Galaretka Dr. Etker 98 groszy. Wszystko, co kochasz. Kaufland.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 Właściwie stosowany, zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeciej polski.